spotkania. Program społecznościowy Wolnych mediów. Zapraszamy do wysłuchania relacji z pierwszego Festiwalu Filmów Kontrowersyjnych w Zabrzu, który odbył się 20 czerwca 2009 roku. Relacja z kolejnych festiwali już wkrótce. Festiwal Filmów Kontrowersyjnych Zdrowie, druga strona medalu Czy wiesz co jesz i uważasz, że zdrowo się odżywiasz? Czy myślisz, że dietetyczne napoje bez cukru nie mają wpływu na Twoje zachowanie? Czy wiesz o tym, że możesz się leczyć pożywieniem, a jedzenie może być lekarstwem? Czy wiesz, że genetycznie modyfikowana żywność może doprowadzić do zagłady ludzkiego gatunku? Czy wiesz, że pod przykrywką bezpieczeństwa żywności zostanie zakazana medycyna naturalna? Wiesz to wszystko? To przyjdź i skonfrontuj z nami. Nie wiesz? To przyjdź na Festiwal Filmów Kontrowersyjnych 20 czerwca w Zabrzu w Kinie Roma. Bo w telewizji o tym Ci nie powiedzą. Bo w telewizji o tym Ci nie powiedzą. O tym Ci nie powiedzą. Witam Państwa bardzo serdecznie na Festiwalu Filmów Kontrowersyjnych pod tytułem Zdrowie, druga strona medalu. Bardzo się cieszę, że mamy taką liczną publiczność, jeżeli chodzi o uczestnictwo w tym festiwalu. Pokrótce opowiem, o co chodzi w tym festiwalu, ale zanim do tego przejdę, chciałbym, żebyście Państwo wybaczyli nam pewne niedociągnięcia, które się pojawiają w trakcie tego festiwalu, pojawiały się przed jego rozpoczęciem. Cały czas się uczymy. Człowiek się cały czas uczy i my to cały czas robimy, ponieważ jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, bo nigdzie jeszcze wcześniej nikt czegoś takiego nie zorganizował. Pionierujemy na na bazie tego zdrowia, żeby dotrzeć do wszystkich ludzi, którzy powinni wiedzieć o tych wszystkich sprawach, które będą w tematyce filmowej. Jak ten festiwal będzie wyglądał? No mamy nadzieję, że dyskusja, która jest przewidziana po każdym panelu filmowym, będzie na tyle aktywna, że wszyscy zaspokoją swoje Pytania, które się gdzieś tam pewnie pojawiają, chociaż dokumenty, te wszystkie materiały filmowe, które zaprezentujemy, na tyle wyjaśniają tematykę, że myślę, że będzie nam się sympatycznie wtedy dyskutowało. Na początek zaczniemy od filmu pod tytułem Ży... Stajemy się Niemi, przemysł farmaceutyczny od środka. To jest film, który opowiada o kodeksie żywnościowym. Jest tutaj dzisiaj z nami ekspert w tej dziedzinie, który wypowie się, podsumuje ten film, o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi. I każdą sekwencję, każdy, każdy dokument będziemy sobie w ten sposób omawiać. Mam nadzieję, że y, odpowiedzi będą wyczerpujące, a pytania będą również ciekawe. Także cały festiwal jest <śmiech> przewidziany do akurat późnych godzin wieczornych. Mam nadzieję, że uda nam się w większą jeszcze gronie dotrwać do samego końca, dlatego że y, dzisiaj mamy taką możliwość, żeby wyświetlić akurat na samym końcu, tak się złożyło, y, premierowo film, który dotyczy witaminy B17, która jest witaminą o tyle ciekawą, że ten dokument pokaże i udowodni to na wielu przykładach, że jest on skuteczny w terapii leczenia nowotworowej. Y, myślę, że warto pozostać do samego końca, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tą witaminą B-17. Jeżeli Państwo pozwolicie, przedstawię jeszcze pokrótce, jakie filmy dzisiaj zobaczymy, żeby było wiadomo, na co się nastawić. Najpierw zaczynamy od Stajemy się Nimi, później Jedzenie ma znaczenie, potem Aspartam Rakotwórcza Słodycz, Życie wymyka się spod kontroli i światła z Raka Historia Witaminy B-17. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. bardzo jeszcze raz się cieszę i dziękuję Państwu, że poświęciliście swój czas na to, żeby stać się widzami tego festiwalu. Zapraszam do oglądania dokumentów i życzę przyjemnej, przyjemnego odbioru. Dziękuję. Myślę, że film dostarczył dużo odpowiedniej informacji. Myślę, że walka o to, żebyśmy mogli sami leczyć się pożywieniem, a to jedzenie, żeby mogło być dla nas lekarstwem, jest jak najbardziej wskazana, tym bardziej, że, tak jak wcześniej już zdążyliśmy się dowiedzieć, kodeks żywnościowy, kodeks alimentarius, jest właśnie skierowany przeciwko nam, przeciwko temu, żebyśmy mogli leczyć się sami tym pożywieniem, żebyśmy pod przykrywką tego bezpieczeństwa żywności byli skazani na to, żeby uczestniczyć w procederze Chemicznym, chemicznego zniewolenia naszych organizmów po to, żebyśmy nie mogli wykorzystywać tej, tych dóbr naturalnych, które mamy pod ręką, pod dostępem w celu właśnie prawidłowego funkcjonowania. I tak jak w tym filmie zostało to powiedziane, trzeba podjąć walkę i tą walką właśnie jest taka, taka interpretacja z naszej strony w postaci festiwalu filmów kontrowersyjnych. Dobrze, no to w takim razie, czy macie Państwo jakieś pytania do tego materiału, który tutaj zobaczyliśmy? No bardzo proszę. Ja pytanie chciałam tylko powiedzieć, że Pani Wersą tam wspomina o przemysłach, które zostały dokonane. które są potrzebne w e, dokonaniu gleby, a w konsekwencji rośnie. To tak do końca nie jest prawda, bo oprócz to wszystkie wszystkich minerałów, o jednym, że nawozy mineralne, no już mamy na wody sztuczne powodują bardzo silne zakwaszenie gleby. 80% gleb w Polsce ma charakter paśny, a wysoka kwasowa gleb powoduje, że po pierwsze składniki pokarmowe z gleby nie dostają się do systemu korzeniowego. Po drugie, zabijają całe życie biologiczne które się w glebie zajmuje, a bez istnienia życia biologicznego w glebie, to, co była mowa o rolnictwie organicznym, w Polsce używamy pojęcia rolnictwo ekologiczne, nie będzie symbiozy i równowagi między pobieraniem składników pokarmowych z roztworu glebowego. To się nazywa może roztwór sorkcyjny gleby do rośliny i roślina nie będzie właściwie odżywiona. Mało tego, przy przy pH, tak jak na przykład u nas jest na Śląsku, między 3 a 4 y, spajaniu składników y, toksycznych pH, bo chodzi o rozpuszczalność soli nieorganicznych tych związków po prostu, To jest też chemia, tylko trzeba te prawa chemiczne też znać. I trzeba wiedzieć, że przy właściwym pH greby w naszych ogródkach działkowych, na polach, większość roślin konsumpcyjnych wymaga pH od 6,2 do 6,7, przy dużej kwasowości wtedy wszystkie paskudstwa, które są w glebie, czyli mówimy o toksynach, zarówno te z pyłu zawieszonego z powietrza, jak i te pochodzące z nawozów mineralnych, powtarzam, będą się szybciej dostawały do gleby, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby faktycznie tak jak tutaj ci lekarze mówi, jak pani Gersa mówi, żeby jednak korzystać jak najwięcej z roślin, roślin w Polsce produkowanych metodami ekologicznymi. Pamiętajmy o tym, że te produkty ekologiczne muszą, muszą mieć atest, muszą być certyfikowane przez niezależne organizacje, że ten produkt nie jest anonimowy, ale też szczęśli się niektórych pseudo ekologicznych czy organicznych, które same siebie mogą być zdrowe dla naszego organizmu, jak na przykład mówię w tej chwili o otrębach. I to o otrębach czy żytni, jeżeli te otręby będą z niewiadomego źródła. Bo w tym momencie otręby mogą być ogromnym nośnikiem substancji toksycznych. Bo każde zboże będzie chroniło swój organ zarodowy, jakim jest ziarno. I wszystkie substancje toksyczne będą właśnie w tej osłonce, w tej błące. I dlatego ważne jest, żeby jeżeli będziemy stosowali naturalny błąd w postaci na przykład okrębów, żeby to były faktycznie okręby ze sprawdzonego źródła. Tam, żeby nie było metali ciężkich, bo inaczej zrobimy sobie więcej szkody niż pożytku. To tylko, tylko ja polecam. Ja tu jeszcze chcę dodać, że Pani Charlotte Gerson, ona jest w wieku powyżej 70 lat bardzo w bardzo świetnej kondycji i zęby ma naturalne, to nie była proteza, jeżeli ktoś domyśli, domyślał się pod tym kątem, yy, dlatego, że właśnie przez całe swoje życie stosuje terapię ojca, który tak jak to w filmie było powiedziane jest na tyle skuteczna, że potrafi nas odżywiać bez żadnego problemu, a sam doktor Max Gerson w swoich pracach yy, udowodnił ponad 500 przypadków całkowitego wyleczenia z choroby nowotworowej. Na temat jeszcze takich yy, niuansów odnośnie czy ciekawostek związanych z leczeniem nowotworów, tak jak powiedziałem na początku będzie publikacja, będzie film, To prawda z 1973 roku, ale Okazuje się, że od tamtego czasu tak naprawdę nikt w Polsce ani w Europie nie wiedział, co to jest witamina B17, która skrywana jest pod has nazwą Lettrin. Ten film jest bardzo ciekawy, polecam go, aczkolwiek jest na samym końcu. Natomiast tutaj jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedzieliśmy. Witamina nie jest Państwa A Teoretycznie w internecie chyba ogłaszają się filmy, które mogą sprowadzać. Ja usiłowałam się nawet zorientować. Firmy te przyjmują jak zamówienia, potem znikają, także a o wielu lat ma dokumentowane działanie przeciwnowotworowe. Lekarze nie chcą dopuszczać tej witaminy tak samo jak nie chcą dopuszczać preparatu, ogranicznego preparatu krzemu do leczenia chorób nowotworowych. No i tutaj też proszę Państwa, odpowiem na pytanie, które padło na samym początku, co mamy zrobić? Jaka jest nasza szansa w tym, co możemy my podjąć, jakie kroki? Otóż najważniejsze jest to, żeby wszyscy z nas mieli tą świadomość, że jedzenie ma znaczenie że dookoła tego naszego jedzenia odbywa się całe nasze życie. I tą świadomość trzeba podać dalej, trzeba porozmawiać z sąsiadem, trzeba powiedzieć w rodzinie ten problem, trzeba iść w trakcie rozmowy gdziekolwiek indziej i zaznaczyć w sklepie obojętnie, byleby informacja na ten temat dotarła do następnej osoby. Pamiętajcie, że w tym jest właśnie siła tego, co próbują nam pod przykrywką tego pseudobezpieczeństwa odebrać. Bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy przyjazd tego pisałam, że Ani W znakomity w znajduje się w kosztach Moreli, Tak, mureli, tak, tak. W... Ale, Ale... zawarte w książce od tego że polecam. Jako? Pest... Pestki moreli. Pestki moreli w Jagodach też, są, też, też występuje witamina B17 i w papaii, tak. O tym na końcu, natomiast jeszcze wracając do tego tutaj jemy dokumentu... Arbuza, proszę Państwa, nie wypływamy, tylko jemy kwestii z arbuza i samą brązową osłonkę y, y, trzeba wypróbować, ale całe ziarno to jest w arbuzie. Oczywiście, no, nie pilota, bez z dekaraz. Jednak dobrze, tak samo trzeba jeść kwestii, czyli nie jest pest, może nie jeść kwestii z Jabłek mamy pod dostatkiem tak akurat, jest to, jest to jedno z naszych najczęściej występujących owoców tutaj w naszym kraju, więc powinniśmy raczej bazować na pokarmach, które są nam dostępne, aczkolwiek witamina C, oprócz samej cytryny czy cebuli, też znajduje się w największym stężeniu w nadce pietruszki. Zalecane jest picie i danej korzeczki w aroni, dokładnie. Zalecane jest właśnie picie soków czy z pietruszki, czy czy z aronii, czy z czarnej kożyczki, tak? Zgadza się. Zgadza się, tylko że to mówimy o największym ich, jego jej stężeniu. Także to jest, to są ważne rzeczy. Czy macie jeszcze państwo wobec tego jakieś pytania związane z tym dokumentem, który przejrzeliśmy? Bo ja szczerze powiem, że kiedy pierwszy raz oglądałem ten film, yy, bardzo cieszyłem się, że właśnie wystąpiła w tym filmie Charlotte Gerson, gdyż wcześniej oglądałem film na temat terapii, cudu terapii Gersona. Tego filmu dzisiaj nie pokażemy Państwu, dlatego że chciałbym, chcielibyśmy wspólnie, żeby ten pokaz był wzbogacany o wypowiedź osoby, która taką terapię przeszła, stosuje. Natomiast w chwili obecnej ta osoba, która prowadzi też w Polsce stronę na temat terapii Gersona, jest poza granicami kraju i no niestety nie, nie, nie mogłaby się stawić, stąd też zrezygnowaliśmy na, na poczet tej witaminy B17. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność i oddziaływanie tej terapii i bo, moją refleksję na, na temat tego, co zobaczyłem w tym filmie, bardzo mnie to ucieszyło, ale też i zmartwiło, ponieważ wykonując zawód medyczny, stykając się z sytuacjami bardzo krytycznymi, jeżeli chodzi o ludzkie życie, mam swego rodzaju dylemat, ponieważ yy, konwencjonalna medycyna niestety nie zakłada, żeby leczyć w ten sposób i budzą się takie niepokoje i pe pewne niuanse w głowie w jaki sposób sobie z tym poradzić, ale jakoś można i też, też w taki sposób staram się przekonać, aczkolwiek yy, nie, nie, nie kładę nacisku na to wśród moich kolegów, żeby Zmienić ich punkt widzenia, bo wystarczy, że będą mieli wybór i możliwość przeanalizowania tego, jak działa konwencjonalna medycyna, a jak można poradzić sobie w naturalny sposób, gdzie dokument przedstawił to jasno i wyraźnie. Te naturalne sposoby są stuprocentowo skuteczne, a te nienaturalne niestety działają na naszą niekorzyść. Nie ja. ale łyżeczka. Łóżeczkę ma. Łóżeczkę. mam. tutaj na dole? Co masz, Julio? Cukier. To można podziwiać, ale u młodzieży, wtedy ja będąc w takim wieku, to człowiek nie myśli, co się spożywa, bo dzisiaj to już dociera, bo się jeszcze chce, dziękuję się za tyle, ale proszę to też trzeba uważać na jedzenie, ale... Najtrudniej jest przekonać zawsze tych, którzy mogą mieć na to największy wpływ, czyli zdrowie. zdrowia. Niestety. No tak, ale to jest tak lobowane przez te koncerny, że dla mnie to jest zadziwiające. To są po prostu mafie. Prawie, że. Tartele. Trzeba by tak nazwać. Tak ale to się płakać chcę. Ja wiedząc to, I u nas po prostu to rodzinne rolnictwo takiego z prawdziwego zdarzenia zniszczyły w taki sposób. A pozwolili na wyklucie i Wiecha i Zachodowi to w jakiś sposób. Albo nasi posłowie, tak? Oni są przez nas wybrani, mają pomagać nam jest ten, nie? nie Pomagają sobie nawzajem. No. Tylko sobie tylko sobie. wszelkie ustawy pod siebie. Które, no, no, no, no, rozgoryczali no, moment. moment. Okay. Proszę przedstawić, powiedzieć, co medyczny, reprezentuje zdrowie wszystkich w jakiejś zrzeszonej nie formalnej organizacji? W tej chwili pomagam chłopcom z grupy ja, z nieformalnej grupy młodzieżowej, żeby ten festiwal miał sens, żeby to wszystko zostało przedstawione w taki sposób, w jaki żeśmy sobie to wspólnie odmyślili, Jak się ja się Było takie jedno spotkanie dotyczące funduszy europejskich, na którym po prostu się na temat tego, w jaki sposób można by pewne rzeczy zrobić. No i od tych słów Przeszliśmy do czynów, co dzisiaj jest najlepszym przykładem tego. Czy pierwszy raz udział Przez... w takiej tak, inicjatywie? Tak, znaczy w takiej inicjatywie, jeżeli chodzi o tą tematykę <głos> i w takim sposób, bo wcześniej nie miałem jakby możliwości, żeby coś takiego przeprowadzić, już, No informacje, które zdobyliśmy, nie są dostępne w mediach głównego nurtu, dlatego staramy się, żeby do każdego one miały możliwość także. Czy zamierzasz takie inicjatywy kontynuować? Myślę, że jak najbardziej chcielibyśmy drugą edycję festiwalu mm -hmm. już na jesieni mm -hmm. przedsięwziąć z tym, że tematyka byłaby trochę bardziej mm -hmm. ogólna, już nie może poświęcona zdrowiu, ale też nawiązująca do, do tego, co się w ogóle ogólnie dzieje tutaj w naszym kraju i, mm -hmm. i w co też jesteśmy powiązani. Czyli polityka, tematy polityczne, społeczne? Bardziej tematy takie określająca ezoterykę, duchowość i polityka też w tym występuje, natomiast to jest jakby jeden z elementów, który tworzy taką jedną wielką całość, no, która tak naprawdę zakazaną prawdą, można tak śmiało nazwać. Powiedz mi, bo z tego co opowiadałeś, to masz jednak duże pojęcie o medycynie, bo jesteś ratownikiem medycznym. Tak. Wspominałeś też bardzo często o kodeksie żywieniowym. Czym on jest? Kodeks żywnościowy jest Żywności. zwany kodeks tak. alimentariusza angielskiego. To jest komisja, która ustala normy, które każdy żywieniowy poprzez właśnie zapisy w tym kodeksie i różne zapisy jeszcze w innych e, artykułach, ustawach, które określają e, sposób, w jaki należy nałożyć na, ży na żywienie, na produkcję tej żywności, na przechowywanie oraz na wykorzystywanie suplementów diety e, w codziennym żywieniu. E, I ten kodeks no, pod przykrywką niestety bezpieczeństwa żywności wskazuje nas na to, że e, naturalne suplementy diety są dla nas ograniczane, e, a wręcz medycyna naturalna, która możliwia leczenie się pożywieniem mhm. zostaje w ramach tego kodeksu zakazane mhm. i to ma dotyczyć już naszego kraju od 1 stycznia przyszłego roku mhm. mm. Mm. Mm. Powiedz mi jeszcze jak wybraliście te filmy, które tutaj dzisiaj są na wystawie bo rozumiem, że jest ich więcej, prawda? Jest. I dlaczego akurat te, a nie inne? E... Czym się sugerowaliście? 15 marca ruszyła akcja e za pośrednictwem portalu Wolne Media pod tytułem Płyty Prawdy. W tych płytach znajduje się prawie identyczny materiał, który poruszyliśmy na temat tego festiwalu. Z tym, że urozmaiciliśmy go właśnie o rzeczy związane z kodeksem, czyli ten, ten pierwszy nasz film, niekon silent, oraz taka premiera na, na ekrany kinowe filmu Edwarda Gryfina z 1973 roku Życie bez raka dlatego te, dla premiera, że te napisy dopiero zostały jakby przetłumaczone treść filmu została przetłumaczona dopiero w tym roku, parę dni temu Jakie więc filmy pojawiły się? O jakich tytułach tutaj na festiwalu? Stajemy się niemi Życie wymyka się spod kontroli Jedzenie ma znaczenie, Aspartam i Edward Gryfin Świat bez raka Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję za wyjazdowanie. Życzę pochodzenia. Jeżeli mielibyście jakieś Państwo pytania, służę uprzejmie informacjom. Natomiast jedna jeszcze taka informacja podsumowująca to dzisiejsze wydarzenie. W ten sposób chcielibyśmy właśnie zasygnalizować w społeczeństwie. Przez to, że przyszliście Państwo na ten festiwal, że istnieje pewna problematyka, która dotyczy nas wszystkich. Dotyczy nas o tyle poważnie, że uczestniczymy w niej na co dzień. Dlatego nie można przejść obok tego bez żadnego zauważenia i dostrzeżenia tego problemu, tylko trzeba o nim rozmawiać. Festiwal filmów kontrowersyjnych odbył się przy współpracy nieformalnej grupy młodzieżowej JAW oraz Kina Roma. Patronami medialnymi tego festiwalu były portale otwórzocz.org, stopkodex.pl, naturalne nielegalne, prawda2.info oraz y, Neurokultura. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania, komentarze, refleksje, które nasunęły się Wam już po festiwalu, jest późna pora, nikt nie chce nikogo zatrzymywać. Jest na, na, na stronie naszego festiwalu, jest podany mail do kontaktu. Mogę go podać jeszcze dodatkowo później lub teraz. To jest ffk, podkreślnik, zabrzemałpatlen.pl. Jest to adres, który jest dostępny we wszystkich informacjach prasowych, które zostawialiśmy o festiwalu. Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno komunikat zwrotny z naszej strony wypłynie. Jeżeli chodzi o sam festiwal, o tematykę zdrowotną, bardzo się cieszę, że mogliśmy ją przedstawić w ten sposób. Następna edycja festiwalu na pewno odbędzie się jesienią. Będzie też pośrednio dotyczyła spraw zdrowia, bo zdrowie jest dla nas najważniejsze jak wiele, ale też będzie dotyczyła tematyce yy, poświęconej sytuacji, czy to geopolitycznej, czy politycznej, czy yy, struktur, które zarządzają pewnymi sprawami. To, co Państwo dzisiaj tutaj zobaczyliście i z jakby wstępem do tego, co chcemy rozwinąć dalej, dlatego, że tutaj dostrzegamy pewne zjawiska, problemy, które określają się w różne elementy takiej jednej wielkiej układanki i na kolejnym festiwalu mam nadzieję, że ten obraz zostanie do końca wypełniony i tak naprawdę będzie można mówić o, o tym, że ci z Państwa, którzy na ten festiwal przybędą na tą drugą edycję będą już na tyle świadomi, że będą mogli bez problemu rozmawiać o tej problematyce ze swoimi znajomymi o podbudowę jeszcze innych rzeczy. Tutaj nie wymieniłem wśród patronów medialnych stronę davideyke.pl to właśnie dzięki nim mamy te napisy do filmu Edwarda Gryfina który przez tyle lat, bo właśnie od 1973 roku nie został przetłumaczony na żadnym innym paśmie, wideo, audio, w żaden sposób. Więc dzisiejsza premiera wskazała jakby pewien nurt podążania ku zdrowiu. Dzisiejszy festiwal, mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy utkwiły Państwu w głowach, że będziecie w stanie bez problemu uargumentować osobie, która ma odmienne poglądy, ale nie po to, żeby wejść w nim w dyskusję i pokłócić się z nim, tylko żeby zasygnalizować istnienie informacji, które tutaj zostały przekazane, że faktycznie mamy drugą stronę medalu i ta druga strona medalu może być dla nas o wiele korzystniejsza niż ta, którą widujemy na co dzień lub ta, którą chcemy widzieć na co dzień, bo tu o tym też trzeba pamiętać. Z mojej strony, ze strony Grupy Nieformalnej JAW oraz ze strony Kinarama, to wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Zapraszamy do kolejnych festiwali. Myślę, że będą o wiele bardziej jeszcze ekscytujące i przy zdecydowanie większej, większą gremią publiczności, aczkolwiek jesteśmy bardzo zaszczyceni Państwa obecnością, udziałem w tym festiwalu. Świadomość to zwycięstwo. Żegnam się z Państwem. Do widzenia. O tym ci nie powiedzą. Ci nie powiedzą. Ci nie powiedzą.